Radio Afera, studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Szajer, żeby zostać... Jedi! Neverland. Fantazy science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.00. Wielkimi krokami zbliża się już w sumie majówka, więc... E, ale zanim to jeszcze w sumie, tak to naprawdę... Na zasz? majówkę tak. mamy garść informacji. E, informacji. Przede wszystkim polecajek, to między innymi e, Neverland oczywiście, tak. godzina 20. <laughs> Aleksander Kowalski. Szymon Czerwiński, a z konsolety, za konsolety pomaga nam Olek Znaniecki. Tak, no tak, więc jak dzisiaj on mówił, to do polecenia, jeżeli ktoś nie planuje spędzać majowki z grillem. a Może też trochę czego może i wyczekiwać. Będą trailery do obejrzenia Przede wszystkim będzie filmowo Nawet w sferze gorowej pojawią się bardzo filmowe klimaty To prawda Pojawią się superbohaterowie, bo i Spider-Man I Mieszka Miki do pewnego to. stopnia W sumie tak, no zresztą, Ale będzie też literatura no, to jest to można Bardzo nuarowo, tak, to na pewno Będzie na pewno literaturowo Chociaż jedna polecajka do przeczytania Szczegóły, jak Już, zwykle Tak, przez najbliższe 60 minut Fantastycznej ja aferze Zanim przejdziemy do teraźniejszości, to cofniemy się trochę w czasie, do roku 2018, a dokładnie do premiery, myślę, mówiąc skromnie jednej z animacji, która chyba na stałe zapisze się w kanonie filmów superbohaterskich, czyli o... Spider-Man Into The Spider-Verse, czyli bodajże jak u nas tłumaczone Spider-Man Uniwersum tak, bodajże. Tak, uni Uniwersum to po polsku było. O mówi. przygodach nie Petera Parkera, ale o Milesa Moralesa. Um, czyli jednego ze Spider-Manów. Jednego Spider-Manów, tak, w takiej dosyć bardziej luzackiej odsłonie, która podbiła serca wielu ludzi, w tym też i moich, a mówimy o tym nie bez powodu, ponieważ też w tej animacji zadebiutował jeden chyba z najbardziej charakterystycznych Spider-Manów, mimo że postać epizodyczna. Spider-Noir. Dokładnie, Spider-Noir grali w roli grany w roli Nikolas Cage'a e, Tak, teraz będzie zagrany w roli się Cage'a Wcześniej nawet a czy w Wcześniej też? Tak, Nikolas Cage też podkładał głos. Okay, pod spider Okej, to, to nie wiedziałem Mi się wydaje w ogóle, że oczywiście wszyscy, którzy byli tam super Ale wydaje mi się, że Nikolas Cage tam zwłaszcza się wybił właśnie. Chyba po prostu tym, że wszyscy wiedzą kim jest, jak brzmi Zresztą jak wygląda Nikolas Cage zresztą e, To prawda, chociaż no, dla mnie się zakamuflował Tak, a czy, dlaczego tym mówimy spider Tak. Spider-Newark, tak Wyszedł kolejny trailer Kolejny trailer, dokładnie I to niedługo ma się pojawić zresztą no, nie w kinach, ale na streamingach Bo o co chodzi? Spider Noir, czyli yy, Taki noirowy z lat 30 Nowojorskich yy, Spider-Man w Czerniej i bieli Tak, a nie tylko w czerni i bieli Jeżeli ktoś jest w tym wiary na bieżąco Jeżeli nie, to już piszemy z wyjaśnieniem Trajery, które ukazywały się do Spider Noiru Czyli serialu, bo to, wypada tak, to będzie serial. serial, a nie film Były w dwóch wersjach W formie czarno-białej oraz w formie kolorowej I ten serial również Będzie do obejrzenia w tych dwóch formie. Jeżeli dla kogoś oczywiście ta klasyczna czarno-biała forma nuaru. Będzie troszeczkę zbyt męcząca, bo trzeba przyznać, że no oglądanie w czarno białym zwłaszcza w dzisiejszych czasach, może trochę męczyć Może męczyć, zdecydowanie, że Spider Noir będzie bardzo ciemny, bardzo tak. y, kolorystycznie ciemny przede tak, wszystkim myślę, że też będzie trochę kratka dla fanów noirowych przez to, że nawet e, zapowiedź fabuły, która tam jest, jest bardzo w takim klimacie tego, że mamy zmęczonego życiem, z bardzo dramatyczną przyszłością. Detektywa, Tak, detektywa w średnim wieku, który przy okazji zostaje -Manem, więc po łączeniem tych takich klasycznych y, motywów z filmów tamtych czasów dostajemy właśnie jeszcze te y, fragment superbohaterstwa w tym wszystkim. I ja osobiście uwielbiałem Spider-Numera -No za sam wizualizm w ogóle, jakby się tak dla mnie wybijał i ja osobiście nie mogę się doczekać no, <śmiech> Zanim przejdę jeszcze do moich nadziei na ten film, podkreślę, że film, cały film, znaczy cały, Jezu, film, serial. cały serial został nagrany i Tyler również w czerni i bieli w oryginale, więc nie było kopii kolorowych. Po kopie kolorowe, jeżeli te informacje z Esquire'a, które wyczytałem są prawdziwe, zostały klatka po klatce pokoloryzowane, żeby odwzorować trochę to, jak kolorowane były filmy właśnie z tamtych lat. Tak, no to jest właśnie bardzo ciekawe Takie podaje się o tego, co so, mi się e, Zresztą bardzo podoba e, Właśnie w takich e, Zagraniach, że właśnie Próbuję trochę odostarczyć Zwłaszcza na dzisiejsze czasy digitalizacji Tego wszystkiego, taki jak najbardziej Wierny obraz tamtych czasów Kiedy to wtedy też te filmy trochę chyba Tak e, odświeżano Mi się wydaje Tak, bardzo często i zdjęcia i filmy były w ten sposób odświeżane I dalej są e, Chociaż jest w, wobec tego czyli czasami opór w każdym razie Nicolas Cage, jak zobaczyłem Nicolasa Cage'a na tym trailerze Najnowszym Ja lubię Nicolasa Cage'a Nicolas Cage uważam, że nie jest złym aktorem Jest bardzo charakterystyczny, potrafi bardzo dobrze zagrać Ale kiedy widzę jego twarz, nie potrafi być poważny Myślę, że to przez te memy Chociaż też jest bardzo ciekawe, bo Nicolas Cage się wycofał z Hollywoodu Dlatego też nie było go przez tyle lat W ogóle słychać Wydaje mi się, że właśnie powrót do roli Spider Noara Był jednym z jego większych ról Ostatnich lat no to i tak była rola epizodyczna Teraz wraca w pełnej krasie w serialu W którym mi się wydaje że Może trochę namieszczać Zwłaszcza to jest taka bardzo niecodzienna formuła Zwłaszcza w klimacie filmów superbohaterskich No to jest ciekawe połączenie Połączenie, którego wcześniej chyba nie było Albo było go bardzo mało Mnie bardzo ciekawi jak wplotą W to ten cały wątek detektywa I ten noirowy, noirowy element Warto zaznaczyć, że Spider Nuara będziemy mogli obejrzeć Już dwóch 25 maja będzie tak. premiera pierwszego odcinka. Tak, więc już niedługo. Już niedługo, tak. I jeżeli dobrze widzę, o ile to nie jest pomyłka, to wszystkie odcinki wyjdą w miarę równocześnie. Możliwe, że tak. No, trzeba zaczekać, jak to faktycznie zacznie wychodzić. A ten moment my się, się tym podzielić, bo uważamy, że naprawdę jest nasz czekać. 1928 roku po raz pierwszy na ekranach kinowych e, pojawiła się Myszka Miki za sprawą Steamboat Willy e, i od tamtego czasu Myszka Miki jakby żyje w naszej kolektywnej kulturowej świadomości i ma się całkiem dobrze. W 2024 roku natomiast e, m, Mieszka Miki dokładnie ze Steamboat Willie, nie jej e, późniejsze odsłony, e, trafiły do domeny publicznej. E, Wydarzenie, że generalnie Doprowadziło do premiery Różnych animacji, memów Krótkich, szybkich gierek, horrorów Ale też zapowiedzi Zapowiedzi, jedna z tych zapowiedzi Jakieś dwa tygodnie temu W połowie kwietnia, dokładniej 16 kwietnia Otrzymała w końcu Swoje spełnienie Czyli mysz na wynajęcie. Mouse P.I. for Hire. Tak, więc trzymamy się dalej tutaj tematyki numerowej. Wydaje mi się, że to chyba w tym okresie jedna z największych premier gier niezależnych, można powiedzieć? Zdecydowanie. Całkiem spora gra. Dużo ludzi na nią czekało. Aktualnie na Steamie jest chyba 5000 recenzji przez ostatnie dwa tygodnie. I to jest, jest całkiem dużo, jak na grę niezależną. Tak, gry niezależną, zdecydowanie. Warto zaznaczyć, że 95% jest pozytywny. No właśnie. A czym dokładnie ogólnie jest mouse P.I. 4 hire? Jak to się w ogóle mogli przetłumaczyć? Ja lubię zawsze te tłumaczenia, żeby były takie E, takie bardzo ślamazarne. ślamazarne. Mysz na wynajęcie? Mysz na wynajęcie? Mysz, do, e, mysz, mysz detektyw. W PI znaczy Private Investigator, to No, mysz no, Myszektyw. Mysz aktif. o, mysz na wynajęcie, dobrze. Mysz <grym> <Coś grym> to jest takie mysz... bardzo myszkomikowe. Tak, mysze, mysz na wynajęcie. Tak, mysz kamiki, bo wiesz kamiki tam jest w tym formacie, który nam się może kojarzyć z tych takich starych animacji, bo jest tam w sumie wszystko, co powinno być nuarowe, czyli kliwat, oprawa wizualna, bez czarno-białe i nawet te animacje są takie bardzo z tamtych czasów. Dodatkowo to jest bardzo, bardzo kreskówkowe i wizualnie i też przez humor. Nie tylko wizualny, ale też to jak gra jest napisana. Bo tak, gra jest grą akcji, gra jest FPS-em, ale mam bardzo dużo elementów fabularnych. Tak. E, można powiedzieć, że gra jest właśnie głównie grom fabularną z elementami akcji, można powiedzieć. E, tu się muszę zgodzić, tak. Bo myślę, że chyba to jest coś, co chyba się najczęściej przywija, jeżeli mówimy, że to takie gry, bo tak, to jest gra faktycznie z pierwszej osoby, strzelanka. Strzelanka, tu, tak. Jest dla mnie dziwne bardzo tłumaczenie, z tą drogą, ale już takim zostajmy. E, strzelanka z pierwszej osoby, gdzie przebijając się przez areny z wrogami próbujemy rozwiązać jakąś całkiem do, bogato napisaną historię, i właśnie to chyba głównym zastrzeżeniem jest właśnie samo strzelanie, tak? Bo e, faktycznie tak. nasz y, myszektyw, już, myszektyw. <śmiech> trzymając się tego, ma dosyć bogaty, ciekawy arsenał tych broni, które widziałem, że chyba właśnie z głównym problemem jest to, że nie za bardzo czuć tak naprawdę. Tak, zagrałem kilka godzin, bo na tyle miałem czasu i broń w większości nie czuć w ogóle, że się strzela. Większość z nich wygląda bardzo podobnie, brzmi bardzo podobnie, efekty ma czasami całkiem podobne. To jest ciekawe, bo na Steamie panuje na przykład taki tank jak boomer shooter. Boomer shooter, czyli no strzelanki w typie Duma, Quake'a, tak, w starym stylu, który opiera się Właśnie o strzelanie Które miało bardzo, ale to bardzo wyrazisty e, Tak zwany feeling strzelania Tak No Myślę, że Boomer Shooter po prostu przez to, że ciężko nazwać to też jakąś <śmiech> wysokobudżetową produkcją e, tak naprawdę. No myślę, że bardziej w tym kierunku. I w sumie tak, dla kogo ta gra może być, tak? Bo w sumie tutaj gadamy tak trochę dookoła. Ja kiedy ją widziałem moje pierwsze skarżenie to był Bioshock w sumie? E, tak. Kiedy to też mieliśmy do czynienia właśnie z bardzo imersyjną, narracyjną grą akcji tak naprawdę, gdzie mieliśmy też dużo strzelania i wydaje mi się, że trochę e, Mouse, PI for hire przytoczymy czasem Tą w nazwę, żeby ktoś nie szukał zaraz na Steamie Mysz Aktywa. Eee, myślę, że gdzieś uderza może w to grono osób, które może no, potrzebują się już, właśnie a? trochę takie trochę delikatnie korytarzowe, liniowe faktycznie gry z intensywną fabułą, gdzie jest jakaś akcja, bo tego się da odmówić, że mimo, że ta gra oczywiście ma jakieś swoje wady, tak? To jest granie niezależna. To jest oczywiście, że tak. To cieszy się sporą popularnością. Myślę, że faktycznie, jeżeli tutaj ktoś by chciał w coś Warto zajrzeć, szczególnie jeżeli lubimy gry detektywistyczne, bo ten wątek detektywistyczny zbierania dowodów i łączenia ich w fakty i rozwiązywania pewnych yy, wątków yy, jest takim spory w tej grze. Tak, ale to nie koniec tak naprawdę z gier, bo mamy jeszcze ich parę, o których byśmy chcieli porozmawiać tak naprawdę. A to po Tak, dokładnie, to po Wnoszą się trochę bardziej w przyszłość z brudnych, mrocznych klimatów, nuarowych historii detektywistycznych do okresu dzieciństwa dla osób sprzed roku 2000 i trochę już okresu nostalgii, może nawet lekkiej melancholii, bo będziemy mówić o kolejnej grze, e, ponieważ, uwaga, na aferze zagoszczą dzisiaj muminki. Prawie się popłakałem jak to zobaczyłem. Tak, muminki, tak. Niedawno miała premiera, zaraz tutaj, Szymon, może e, podasz dokładną datę, miała premiera właśnie e, 27. gry... 27 kwietnia miała premiera gry Muminek, Ciepło Zimy, czy też e, po angielsku Mumin Troll warm of Winter. E, <śmiech> Jest to gra od studia, która wcześniej zaoferowała nam też inną grę niezależną z tego uniwersum, czyli Włóczyki Melodia Doliny Muminków e, i tym razem nie gramy e, naszym buntownikiem z tego świata, tylko właśnie tytułowym muminkiem, który przebudzając się ze snu zimowego w środku zimy, tak, w samym środku zimy, podczas kiedy jego rodzice śpią jak kamień, próbuje odnaleźć kogoś, kto się nim zaopiekuje, by finalnie pomoc w sumie ludziom, którzy tej... z wszystkim tym stworzeniom, które potrzymują pomocy nie bardziej niż on sam. I eee, Co tak naprawdę mamy tutaj do pokazania o tych muminkach? Ja myślę, że musimy zacząć naprawdę od powiedzenia o tym, jak ta gra w ogóle wygląda, bo to jest niezwykłe. Jezu, no, wygląda przepięknie. Tak, jakby to jest... Wydaje mi się, że na pewno w jakiś sposób reszcie rysowana, może wsparta jakąś formą grafiki cyfrowej. cyfrowej. Na pewno stylizow stylizowana jest grafika i bardzo mocno inspirowana książkami i kreskówkami. Tak, i to jest to, co na pewno e, można o tej grze powiedzieć, bo to też to wiem e, od źródeł zaufanych, e, że ta gra ma w sobie bardzo dużo nawiązań do faktycznie twórczości Trofianson. więc jeżeli faktycznie... To nie jest próba Skoku na highs. Na... To jest próba odwzorowania tak, To jest faktycznie coś od fanów muminków Dla fanów muminków Wiem, że Włóczyki też był grą, która się całkiem dobrze przyjęła Mimo, że gdzieś miała na sobie znamiona Być ogromnie zależną Tutaj może muminek ciepły zimy Jeszcze się musi rozpędzić recenzjami Bo bodajże jest chyba nawet mniej niż setka aktualnie. 92 po odfiltrowaniu y, języków Znaczy tak. po y, dodaniu języków, których nie pokazuje normalnie tak. Ale wszystkie są pozytywne Tak, to jest właśnie bardzo znaczne Wszystkie są pozytywne Na pewno dla osób, jeżeli nawet ktoś nie jest Może jakimś wielkim fanem mumików A może chciałby sobie przypomnieć w ogóle czym są muminki eee, Pokazać dzieciom Tak, też ewentualnie pokazać dzieciom Bo to jest w sumie taka trochę gra Praktycznie dla wszystkich można powiedzieć I przeurocza tak, przeurocze, zdecydowanie. Zresztą zresztą się skwiera, że to jest urocze, że to jest wspaniałe. Tak, ja rzadko, ja rzadko to robię, ale naprawdę to mnie zafascynowało. A tutaj... Przechodząc do wampirów. Tak, e... tak przechodząc do wampirów. Że chcieliśmy powiedzieć o kolejnej grze, czyli o... E... Boże, jak się ten tytuł... Vampire Crawlers The Turbo Wildcard from Vampire Survivors. Tak, ten bardzo krótki i zapobadający w pamięć tytuł to jest też jedna z najnowszych premier z segmentu gier niezależnych. Właśnie od twórców wampirów. Fire Survivors, czyli gry. Dla fanów faktycznie gier komputerowych Myślę, że dosyć nawet ikoniczny mi czas, Bo gry, która tak naprawdę stworzyła Cały nowy gatunek gier typu Survivors hmm, Chodzenia po mapie Trochę idlowego Chodzenia, nie robienia nic I mordowania przeciwników Tak, z dużą dozą dopaminy Bo są rzeczy na ekranie, wszystko robi brr I my się cieszymy I dużo kolorków bo są cyforki, jest tak. Tak. Więc teraz twórcy poszli w Mix e, e, gry Roguelike Z Dungeon Crawlerem i karcianki I karcianki I to jest niezwykły mix Myślę, trzeba przyznać Zwłaszcza, że też jest bardzo ciekawe Że e, twórca gry Oryginalnie też jako poprzedni zawód To była praca przy programowaniu maszyn e, w, w, w, jakie, jakie to było słowo Tej, Automatów? Tak, do automatów I postanowi to wykorzystać I to bardzo czuć w ogóle mm, Bardzo w ogóle czuć to, Bo grałeś, tak. E, tak, grałem, gram dalej Myślę, że mam problem z ustawieniem tej gry <grym> Nawet nie się nie dziwię wiesz, Bo ja grałem przez jakiś czas W oryginalny Vampire Survivors I wierzę, że Twórca powtórzył sukces tak, no To jest bardzo fajne, że oni wzięli swój pomysł Rozwinęli go jeszcze bardziej w innej zupełnie formule Więc to też jest na pewno ciekawa forma dla Fanów gier niezależnych Roguelike'owych zwłaszcza no i Też dla mnie, jako wielki fan Serii Castlevania, ta gra już wszystko czerpie Wygląda <grym> fajnie Wygląda bardzo, bardzo przyjemnie i pikselowo o, ale graficznie wygląda praktycznie tak samo Znaczy praktycznie tak. tak samo Ten sam styl graficzny ma co Vampire Survivors Gra wyszła 21 kwietnia Jest już dostępna Aktualnie jest 96% pozytywnych recenzji Na 5000 Tak, więc to jest bardzo dużo Także myślę, że to chyba tyle z naszego takiego małego przeglądu e, Ciekawych gierek? Tak, obie gry warte polecenia tak, A więcej już poprzednich. jeszcze chciałem e, zarzucić takim spostrzeżeniem ciekawym, że kiedy rozmawialiśmy wcześniej o tych grach, i to porównanie właśnie naszego myszektywa z, z krytyką strony Szymona, wystarczą powiedzieć muminki i nagle ekspresja Szymona się zmieniła o 180 stopni. To jest, to jest, co codziennie co się czegoś nowego tutaj potrafię dowiedzieć. <laughs> muminki z Tak, ciężko nie robić muminków, ale z tego tematu już e, musimy zejść, ponieważ mamy tutaj kolejną rzecz, już typowo literacką. Tak, Literatura. E, czy zaś nie ma górę? Lasami i rzekami fantastyka jest taka sama Czy po przekroczeniu granicy kraju Trafiamy do innego literackiego świata To pytanie zadają Fantazmaty e, Inicjatywa wydawnicza, e, fundacja wydawnicza Fantazmaty, która wyszła do nas Z nową e, Antologią na początku tego miesiąca Jeżeli dobrze pamiętam, co mnie na początku ominęło e, Tym razem Pod tytułem Obierzy Światy Taki bardzo Niszowa, światowa literatura, można powiedzieć. Przynajmniej w naszym rozumieniu. E, w naszym, przynajmniej polskim, i naszym, e, że tak powiem, mało literaturoznawczym. E, tak jak fantazmaty, zazwyczaj wydają opowiadania. O oczywiście osób mało znanych, osób, które wysyłają im swoje opowiadania. E, I to głównie polskie, tak. Tym razem poszli w inną stronę, w tłumaczenia. E, w tłumaczenia nowszych, ale też i starszych, bo sięgamy tutaj aż. E, Lorda Daznaya bodajże Tak się nazywa ten pan, który Zmarł w 1951 roku, a którym inspirował się Chociażby Tolkien Tak, więc nagle no, przekroj mamy całkiem spory Wydaje mi się, że chyba to jest jakiś Chyba taki trochę główny mo motyw Takich właśnie pisarzy starszych yy, Tak, pisarzy starszych I też bardzo hmm, unikatowych opowiadań Moim zdaniem yy, Opowiadań bardzo krótkich Bo ta antologia zawiera kilkanaście opowiadań Gdzie większość opowiadań mieści się między dwie a cztery strony To jest w ogóle taki ciekawy temat, żeby poznać Jak się właśnie ten, taka forma ogólnie fantastyki rozwija w tamtych czasach No bo powiedzmy sobie szczerze Dzisiaj jeżeli mamy fantastykę to ciężko nie widzieć tych wszystkich inspiracji tymi popularnymi dziełami, które już ustanowiły tak naprawdę czym jest fantastyka w dzisiejszych czasach ale właśnie kiedy się tak zagłębi to z takiej perspektywy tego jak to było kiedyś, bądź w trakcie kiedy te rzeczy wychodziły to, to jest całkiem ciekawy temat e, mi się wydaje. Którym... Bardzo odświeżający zresztą. Tak, na pewno, może nawet inspirujący można powiedzieć w jakiejś formie, tak? No bo ile razy może mieć po prostu grupę małych koleżków niosących magiczny przedmiot, aby powstrzymać bardzo brzydkie kreatury. No dokładnie. Jeżeli chcielibyście zajrzeć na fantazmaty i przeczytać coś z antologii o światy, no to oczywiście są to fantazmaty, a więc za uczciwą cenę, czyli za darmo możecie otrzymać pada faepaba i kilka innych formatów. Jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć, czy to jest dla was, osobiście polecam wam jedno konkretne opowiadanie. Jest to gość Lorda Danconego, To są niecałe dwie strony i moim zdaniem najlepiej pokazują, jaka jest ta antologia. Nie będę spoilerował, bo cokolwiek powiem, to są tylko dwie strony. Tak, a może kogoś zainspiruje, żeby też yy, mo można być autorem, współautorem jakiegoś kolejnego wydania Fantazmatów, tak mówię, że w końcu Tak, oni... jeszcze, jeszcze zbierają, tak, mniej więcej od lipca czy, czy marca e, Fantazmaty nabierają opowiadania pirackie, e, fantazy pirackie e, i te zgłoszenia przyjmują do 31 maja. E, polecam zajrzeć, e, więcej szczegółów, e, jak, co i dlaczego znajdzie się na fantazmaty.pl. Tak, więc może, jeżeli mamy tutaj faktycznie wśród słuchaczy jakiś do domorosłych pisarzy, którzy pisali i szuflady, możesz też czas wyjąć coś faktycznie z tej szuflady. Tak, warto spróbować zresztą, albo się zaangażować, bo oni też szukają innych osób do promocji, chociażby to wszystko to jest jak to się nazywa, wolontariat. Tak, bardzo fajna inicjatywa, o której warto mówić. Zdecydowanie i staram się za każdym razem, kiedy wychodzi nowa antologia i na pewno na tą piracką będę czekał. Tak, no myślę, że Piraci to jest ciekawy temat na pewno Dawno się nie, nie pojawiło nic takiego inspirującego pirackiego Od kiedy piraci z Karaibów spadli na jakość <grych> I przestali wychodzić tak że się na nich to, czekało Ostatnia książka piracka, którą pamiętam Z fantazy to byli wampiraci Ja nawet nie pamiętam, kiedy czytałem jakieś książki pirackie to. Takie faktycznie marynistyczne Chyba to Książkę, którą znalazłem u rodziców Jakiś taki antyk, to, sobie, to się chyba Kapitan Blot nazywało Okej. Okay. Nawet nie pamiętam, co to w Dokładnie było, chyba jakaś znana płasność marynistyczna w tamtych czasach, nie wiem Kapit Kapitan Nemo yy, A tymczasem obie światy Mogą być już wasze już za chwilę Bo za uczciwą cenę, czyli za darmo Wiecie, co? Zmieniamy temat Czas na temat publicystyczny. Trochę sobie pogadamy Będzie smutno Będzie smutno, w tak smutno Tak, zamykają kolejne studio grobowe. Spiders Tak, studio Spiders eee, Pewnie, jak z was to usłyszało To może tak jak, kto to jest eee, I przyznam się, że ja też trochę zapomniałem, kto to jest Bo to są e, twórcy gry Dalej w sumie obracamy się trochę w segmencie gier takich niezależnych Chociaż to jest taka średnia gra To się kategoruje jako Double A te, te to jest ta, ta, ta, ta, ta dziwna Nie za mało pieniędzy na AAA Ale ma tak, wydawcę Mamy fundusze, ale nie do końca A dokładnie chodzi o twórców takich gier jak Steel Rising albo też bardziej popularniejszej Serii Gridfall. A ci, którzy Z was nie wiedzą co są za gry a, Tutaj bardziej głównie przytoczę Gridfalla. Jest to, mi się wydaje, gra, która trochę za, Miała swoje 5 minut Przez to, że była czymś, co ja lubię Określić jako Bioware-lajkiem um, Otwarto Światowe RPG tak, Takie narracyjne RPG W stylu właśnie gier BioWare Dragon's Age, Mass Effect I Studio Spiders Podjęło próbę zrealizowania Czegoś po swojemu W ten sposób wypuścili Gritfalla Trochę nawiązując obu Właśnie właśnie trochę w takich tematach marynistycznych Mi się wydaje No było tam trochę takich yy, Statków piratów i takich rzeczy Tak, więc jakby wypuścili Gritfalla Gritfall jakąś rzeszę fanów sobie zgromadził, chociaż opinie słyszałem sobie się o tej grze mieszane. Wypuścił również Still Rising, o którym ja nie za dużo przyznam, że słyszałem, no ale studio sobie funkcjonowało. A... Tak dobrze zresztą. Tak, wypuścił Gritfalla 2, który... no nie zebrał przychylnych opinii, bo został wypuszczony w trybie wczesnego dostępu i był mieszany z błotem, jak dobrze pamiętam. A... A dlaczego w ogóle z się zamykam? Bo to jest ciekawa rzecz. Eee... W ogóle zamyka się po 19, 18 latach tak. tak, to jest w sumie całkiem imponujący wynik Ale zamyka się po 18 latach No bo ich wydawca Właściciel z, Czyli Nakon, to... Aktualnie ma wizytę windykacyjną Ym, Bo najwyraźniej Jakieś długi, długi mieli Coś nie zapłacili Tak i Studio Spider zagłosiło, że przestaje być wypłacalne A jak to w artykule Które to mieliśmy jako inspirację yy, Deweloperzy z rozwoju Gridfalla 2 zostali przeniesieni do, pis do pisania swoich cyferek. Zresztą, nakon y, próbował sprzedać y, Spiders. Tak. Ale, nie udało się. bez skutku. N nie chciał kupić po prostu Spidersów. Gry to, w ogóle, Rizer, to dla mnie bardzo ciekawa sprawa, bo to skra nawet ambitna mi się wydaje bo tam oni próbowali dołożyć coś od siebie widać, że to mi był trochę pomysł tego Glitfola z tego co ja czytałem, słyszałem trochę widziałem, bo ja osobiście w nie miałem okazji zagrać ale zawsze słyszałem jedną rzecz że to jest trochę za ambitny projekt na rozmiar tego studia. 70 osób, to nie wydaje się wcale tak mało z jednej strony, nie? Z drugiej strony... Czy game devie w obecnych czasach? No dobra, przy obecnym czasie faktycznie oni próbowali zrobić całkiem realistyczną grafikę 3D. To było jednak całkiem sporych rozmiarów. Tu trzeba się zgodzić, ale no nie można im odmówić ambicji. Próbowali dołożyć coś od siebie do gatunku, który nie chce nic mówić, ale czasami ostatnio... Cierpi. Cier... Nazwijmy to, że cierpi, dobrze. Cierpi na wiele różnych rzeczy, Między właśnie niedobór podobnych gier. Bo ja znam szczerze, Jak jakbym sobie teraz przypomnieć, jakieś takie gry w takim stylu, poza grami od BioWare, to co my takiego mamy w ogóle na rynku? Um, um, Skyrim Moza? Znaczy, no, to, znaczy, to nie jest ten styl, ale. Skyrim nie jest taką właśnie grą, gdzie kolekcjonujemy towarzyszy, budujemy z nimi relacje i na końcu mamy jakiś po prostu kulminacyjny film. My mi się wydaje, że takich nie ma, nie wiem, czy jest. No nie prostu... jest ich dużo, albo może po prostu nas nie trafiają. Yy, inna sprawa... Znaczy, no, okej, okay, powiedziałbym, że może chociażby Expedition 33 było troszeczkę taką grą. No, chociaż przyznam, że według mnie ekspedycja parsi miała w sobie klimat Final Fantasy. To na pewno, Chociaż tak, na pewno tak. jakieś inspiracje było widać. Jakby to już wiadomo, to jakby już gra w swoim własnym temacie, tak, jakby 2026 rok, znowu rozmawiamy o Ekspedycji 33, tak raz tak łatwo nie opuścić tego chcemy, czy nie. Dlatego, że niektórzy że myślę, że już mogą mieć jej dosyć, zwłaszcza po rozdaniach nagrod? Nie, ja na przykład. Tak, no, sam tu zacząłeś. Znaczy, tak szczerze mówiąc, ostatnią fajną grą, pomijając Pilarcy na przykład, yy, którą kojarzę w takim właśnie stylu, tylko że to nie jest y, w tr trzy osobowe, to jest trud i Bardziej inspirowane mi się wydaje starymi grami To bardziej inspirowane star starymi baldurami, na przykład to Pilarcy właśnie i Tyranii. Właśnie W sumie nie Gate 3, jak to taki o, no. <grych> Ale to trochę taki evenement, powiedziałbym. No, trochę z, może tak. Z ogromnym budżetem. Tak, ja będę z ogromnym budżetem. No, w każdym razie to jest takie znaczy, ciekawy temat, faktycznie czemu się za to nikt nie zabiera, czy może nikt się nie czuje na tyle mocno, żeby wierzyć w to, że napisze tak mocne postacie i tak interesującą historię, może faktycznie to jest gra, która wymaga tony budżetu. Albo doświadczenia. W sumie. Wyobrażasz sobie, ile musi kosztować Opłacenie tylu aktorów głosowych z tyłoma głosami I osobie? dobrych pisarzy Dobrych no. pisarzy i też na pewno no, to, to, to są rzeczy, które Myślę, że ja w życiu takich pieniędzy na oczy nie zobaczę No, no pewnie jakby sobie podsum podsumujesz Całość, to raczej inaczej może być ciężko Tak się okazuje, game dev jest rzeczą, która bardzo Pochłania pieniądze, można albo sobie w piwnicy Składać jakąś grę przez 10 lat, albo Można po prostu <grych> wydawać tony pieniędzy Taka czarna dziura no. Tak, taka czarna dziura No Wiesz, zawsze możesz być jak twórcy Dwarf Fortress który, Którzy od prawie 30 lat Robią tą samą grę W, prawie, w dwie osoby ostatnio poszerzyli swój team Jestem w sumie ciekaw, czy taka gra miała być dzisiaj Trochę pole dla siebie yy, to, a to ciekawe yy, W sumie Takie gry się pojawiają, no, chociażby wam Amper Survive przez jedną, tam chyba dwie osoby no, jest gdzieś takie miejsce. Ja, pojawiają się takie takie gry, nie? Takie, ale takie ale chyba za, za, za, bardziej czy... uderzające w takie, o takiej gry jeszcze nie było. Bardziej coś, coś, coś no i to, się... Czasami się im daje. Nagle się pojawiają właśnie takie, jedne, takie solowe projekty znikąd, i nagle masz takie, ja na to całe życie czekałem, A nie wiem, była taka scena właśnie w tym, może w 1670 z kebabem, to mi się właśnie przypomniało. <laughs> ale cóż. E... Zbliża się koniec. Tak, zbliża się koniec. E, mowa o kebabach, a możemy tu życzyć smacznej kiełbasy wszystkim tym, na majówkę. Się na majówkę Byli uh, uh, z Fami Krzymon Czerwiński Kowalski. I Olek Znaniewski nam pomagał Za konsolety mm, Jeszcze raz fajnej majówki Do zobaczenia za tydzień wypoczętych Znaczy do usłyszenia przepraszam bardzo I do noc One hour.